Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, z punktu widzenia przyszłych wydarzeń i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, czy środowisko polityczne na ziemiach polskich już w tym momencie było przygotowane do tych późniejszych wydarzeń? Jeśli patrzymy na to właśnie w ten sposób, czyli ex post, wiedząc co było dalej, to istotnie możemy w roku 908 zobaczyć moment niezwykle ważny, w którym wykrystalizowały się dwie drogi, które obie były konieczne do tego, aby Polska odzyskała niepodległość. Nastąpił jakby podział ról, które trzeba było odegrać. Nie było przecież z góry przesądzone, kto wygra, obsadzić, Obydwa, jeśli można tak powiedzieć, scenariusze, według których mogła się rozwijać ta konfrontacja potężnych bloków militarnych istniejących w sposób nastawiony na wojnę od lat 90. XIX wieku i wygrać w tym najbardziej korzystnym dla Polski układzie w sposób, w którym przyda się zarówno ścieżka antyniemiecka, którą reprezentuje Dmowski i ta anty rosyjska, która będzie mogła korzystać z chwilowego, ale bardzo ważnego jednak dla organizacji podstaw administracyjnych, państwowych nawet, można powiedzieć, Polski, zwycięstwa mocarstw centralnych, a więc Austrii i Niemiec, nad Rosją na ziemiach polskich. W istocie nazwa obu orientacji, często powtarzana w takiej właśnie wersji, że jedna była proaustriacka czy nawet proniemiecka, a druga prorosyjska jest myląca, bo fundamentem obu orientacji było nastawienie przeciwko, a nie za, przeciwko temu, co uważano w danej orientacji za głównego wroga, za główne zagrożenie dla Polski i sprawy polskiej. W przypadku Romana Dmowskiego jego orientacja nie była prorosyjska, tylko była antyniemiecka. Tak jak w przypadku Piłsudskiego jego orientacja nie była pro niemiecka czy proaustriacka, ale była zasadniczo i fundamentalnie antyrosyjska. To właśnie ten okres 916-918, czy nawet wcześniej od momentu zajęcia Warszawy przez Niemców w 915 roku stworzy szansę o właśnie owa orientacja antyrosyjska, którą reprezentował Piłsudski, stworzy szansę budowania zalążku polskiego, państwa polskiego na miejscu w Polsce pod patronatem niemiecko-austriackim. To sprawi, że niepodległość nie spadnie jak z nieba w 1918 roku, ale będą już tysiące urzędników, ludzi przygotowanych do pełnienia swoich funkcji w polskim państwie. Z kolei bez orientacji dmowskiego, tej orientacji anty niemieckiej, nie byłoby Polski w obozie zwycięzców, tych, którzy ostatecznie wygrali pierwszą wojnę światową, czyli w obozie zachodnich aliantów Rosja, więc u boku Wielkiej Brytanii i Francji. I obydwie te orientacje zaznaczyły niezwykle silnie swoją gotowość poprowadzenia w tych, jak się wydawało, sprzecznych kierunkach, ale w istocie doskonale się uzupełniających, objawiły swoją wolę właśnie w roku 1908. To jest rok, w którym Roman Dmowski skończył pracę nad swoją, jedną z najważniejszych książek obok myśli nowoczesnego Polaka, Niemcy, Rosja i kwestia Polska, książkę, w której przedstawił Niemcy jako główne zagrożenie i geopolityczne, i ekonomiczne, i kulturowe dla Polski i w związku z tym sugerował wybór Rosji jako słabszego przeciwnika, orientacji na mniejsze zło, przy pomocy którego uda się zapobiec złu największemu, czyli kompletnemu wyniszczeniu Polskości w przypadku triumfu Niemiec. No i to jest także ten sam rok, rok 908, kiedy Piłsudski doprowadza do utworzenia Związku Walki Czynnej. W Lwowie sam nie był obecny na posiedzeniu założycielskim w mieszkaniu. Sosnkowskiego, formalnego założyciela, 23-letniego weterana, można tak powiedzieć, wielu akcji organizacji bojowej PPS, studenta Politechniki Lwowskiej. Obok Sosnkowskiego Związek Walki Czynnej, czyli tę pierwszą formację przygotowującą przyszłą walkę zbrojną u boku Austrii i Niemiec przeciwko Rosji, walki o niepodległość Polski. Na tym spotkaniu byli jeszcze Marian Kukiel, Kazimierz Fabrycy, Jan Gorzechowski, Mieczysław Trojanowski. Gorzechowski, przypomnijmy, to z kolei bohater akcji, która uwolniła dziesięciu więźniów z Pawiaka w czasie rewolucji 905-06 roku, o której mówiliśmy tydzień temu. To ci ludzie tworzyli pierwszy zalążek kierownictwa tego co nazywali zbrojnym ramieniem przyszłej, niepodległej, demokratycznej Republiki Polskiej. Uruchomili tajny kurs wojskowy na razie dla 54 słuchaczy, ale szybko rozrośnie się on już na oddziały w Krakowie, Borysławiu, Brzeżanach, w końcu na całą Galicję kiedy skupi kilkuset członków, blisko tysiąc członków w roku 1912. Piłsudskiego nie było na tym założycielskim zebraniu w Lwowie, bo przygotowywał najbardziej efektowną akcję zbrojną, niejako postscriptum do rewolucji 1905 roku, akcję pod bezdanami, nie, razem z grupką innych bojowców PPS-u, Walerym Sławkiem, Tomaszem Marciszewskim, Aleksandrem Prystorem. Wszyscy trzej będą później premierami rządu Rzeczpospolitej brała udział także przyszła druga żona Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Szczerbińska w tej akcji. Właśnie słynny napad na pociąg z pieniędzmi rządowymi, panie profesorze. Tak, akcja pod bezdanami 26 września roku 1908. Miejsce symboliczne nie tylko jako maleńki przystanek na trasie kolei między Petersburgiem a Wilnem, ale jako kluczowy punkt, w którym kończy się rewolucja. Kończy się, powiedziałbym, bieg tramwaju czerwonego, czerwonego tramwaju PPS, z którego Piłsudski wysiada na przystanku Niepodległość. Tutaj jest ten moment przesiadki, jeśli można tak powiedzieć. Organizacja bojowa PPS przeprowadza akcję w której uzyskane pieniądze 200 tysięcy rubli, olbrzymie pieniądze. Przypomnijmy, że strajkowali robotnicy w 905 roku o uznanie Dniówki w wysokości jednego rubla dziennie, a więc 200 tysięcy rubli wystarczyłoby do opłacenia 200 tysięcy dni pracy. One pójdą zarówno na uregulowanie wcześniejszych długów związanych z działalnością OB, organizacji bojowej, jak i przede wszystkim na przygotowanie działalności założonej już wtedy organizacji przygotowującej przyszłe polskie wojsko, czyli Związku Walki Czynnej w Galicji. Ten moment związany z wydarzeniem w Bezdanach jest także dla historyków powodem do stwierdzenia, że Józef Piłsudski oddalił się od ruchu socjalistycznego, bo tworzył ponadpartyjne środowisko działaczy niepodległościowych. Tak to trzeba rozumieć, czy tak to też można rozumieć? Niewątpliwie w tym czasie Piłsudski myślał o tym, ażeby wyjść poza Nazbyt ciasne dla niego już ramy jednej tylko partii, w dodatku partii osłabionej podziałem, czy oddzieleniu od PPS-u grupy, którą nadal kierował Piłsudski pod nazwą PPS Frakcja Rewolucyjna i pozostaniu no jednak przeważającego nurtu PPS pod nazwą PPS Lewica, ale już z programem zupełnie nie niepodległościowym, niezwiązanym z celami narodowymi. Bliskim komunistom. W pewnym sensie tak. Później PPS Lewica w dużej części włączy się w skład komunistycznej partii robotniczej Polski, późniejszej KPP. W każdym razie PPS była już zbyt ciasną koszulką dla no nie tylko osobistych ambicji Piłsudskiego, choć to też ważne, ale przede wszystkim dla jego programu, który był programem niepodległościowym. A niepodległości nie można zdobyć przy pomocy jednej partii. To Piłsudski doskonale rozumiał i dlatego szukał Kontaktów z innymi formacjami już istniejącymi, głównie lewicowymi. No, na razie daleka była jeszcze droga z Bezdan do Nieświeża, jak głosił pewien żarcik. Ale to już ukłon w stronę ziemiaństwa, Nieśwież. Tak, to już oczywiście rok 1927, to już jest po zamachu majowym, kiedy Piłsudski odwiedza grup swojego adiutanta, rotmistrza Radziwiła Nieświeżu, manifestacyjnie bratając się, jeżeli można tak powiedzieć. On stary socjal. I to terrorysta, brata się z elitą arystokratyczną, czyli właśnie z radziwiłami i z ich krewnymi powinowatymi z innych rodzin zamożniejszego ziemiaństwa. To było oczywiście dużo później. Na razie Piłsudski szukał wyjścia poza te ramy PPS-owskie w kierunku innych partii lewicowych. No rzecz jasna najważniejsze było porozumienie z partią chłopską. Chłopi wciąż stanowili największy rezerwuar przyszłych Polaków. Nie chodzi tylko o mięso armatnie do Związku Walki Czynnej, ale po prostu o tych, którzy zidentyfikują się, połączą się z programem Walki o Niepodległość Polski. W Galicji Piłsudski dbał o to, by formować polskie siły zbrojne na wypadek przyszłej wojny. Wspomniał pan profesor o utworzeniu Związku Walki Czynnej. Związek zajmował się szkoleniem wojskowym młodzieży. Tutaj dość duże zainteresowanie było ze strony młodych Polaków, którzy wstępowali do paramilitarnych organizacji tworzonych za zgodą zresztą władz austriackich w Krakowie. Były to tak zwane drużyny strzelca i welwowie, gdzie powstał Związek Strzelecki. To były równorzędne, główne działania i polityczne, i formowania polskich sił zbrojnych, równie ważne dla Józefa Piłsudskiego. Piłsudski konsekwentnie prowadził od 1908 roku politykę rozpisaną jakby na kilka płaszczyzn. Jedna to płaszczyzna nielegalna, konspiracyjna, bo oczywiście Związek Walki Czynnej był organizacją konspiracyjną. Miał przygotowywać kadry przyszłej armii walczącej po prostu o niepodległość Polski. No nie było to hasło, z którym można było wystąpić jawnie nawet w autonomicznej, liberalnej Galicji w zaborze austriackim. Natomiast można było legalnie, i tym właśnie zajął się powołany formalnie, legalnie we Lwowie w kwietniu 1910 roku Związek Strzelecki, można było ćwiczyć młodych ludzi w sztuce obsługiwania broni, pewnego rodzaju współdziałaniu paramilitarnej organizacji, to właśnie miało na drodze legalnej, no bo inaczej nie dało się większych oddziałów wyprowadzać na ćwiczenia, na których strzela się z karabinów z kilkuset osobami w konspiracji. Po to właśnie powołana została ta masowa i legalna odnoga tajnego Związku Walki Czynnej, a więc Związek Strzelecki. Pod tą nazwą powstał on w Lwowie. W Krakowie przyjmie on nazwę Towarzystwa Strzelec. Na czele Związku Strzeleckiego w Lwowie został postawiony absolwent Wydziału Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, podporucznik rezerwy Armii Austriackiej, Władysław Sikorski, znany nam z późniejszej historii, niekoniecznie zawsze w dobrych stosunkach z Piłsudskim, powiedzmy najdelikatniej, ale w tych początkach podlega po prostu inicjatywie Piłsudskiego. Obok Sikorskiego bardzo ważną rolę odgrywa w tej strukturze lwowskiej Edward Śmigłyryc, który jest redaktorem odpowiedzialnym Pisma Strzelec Wtedy właśnie zaczyna się rodzić już ta legenda ruchu strzeleckiego, no bo naturalnie w konspiracji trudno było manifestacyjnie, idąc drogą dużym oddziałem, śpiewać piosenki popularyzujące ideę strzelecką, a dzięki temu, że istniały już te oddziały legalnie strzelca, że ćwiczyły się w coraz większej skali, w coraz większym zasięgu tej inicjatywy, będzie blisko 5 tysięcy osób w formacjach strzeleckich, działało 4 tysiące w oddziale krakowskim, 1200 w oddziale lwowskim, ubrani w szare, później szaroniebieskie mundury, wyróżniające się od armii austriackiej. O to właśnie chodziło, żeby nie rozpuścić się w tej masie wojska austriackiego, tylko prezentować odrębny mundur, a więc szary strój, szary strzelca strój charakterystycznymi dla tej formacji czapkami maciejówkami z orzełkiem. To był powód przecież szczególnej dumy każdego ze strzelców. Wspólne ćwiczenia tworzyły specyfikę pamięci i legendy strzeleckiej. No i oczywiście te właśnie piosenki, o których wspomniałem, anonimowy hymn strzelecki zaczynający się od słów naprzód drużyno strzelecka Sztandar do góry swój wznieś czy zrodzona w kwietniu 1913 roku podczas marszu z Land z Korony do Krakowa, piosenka o mój rozmarynie, czy piosenka Feliksa Gwizdża przybyli ułani. Te i inne jeszcze śpiewane do dziś utwory powstawały w ścisłym związku ze strzelecką przygodą. Wspomniał Pan Profesor, że w Galicji wsparcie dla Piłsudskiego pochodziło od środowisk socjalistycznych, ludowych. Piłsudski tworzył to szerokie, ponadpartyjne środowisko działaczy niepodległościowych. Ale jakie znaczenie miał oto taki fakt dla jego działalności w 1907 roku, Wprowadzono w Austro-Węgrzech demokratyczne prawo wyborcze do Izby Poselskiej, zniesiono wtedy cenzus majątkowy, krok w stronę przeniesienia konfliktów politycznych na forum parlamentarne, no bo przecież Galicja nie była jednością, była Galicja Wschodnia i Zachodnia. Tam mieszkające polskie ziemiaństwo kierowało oczy ku Rosji. No może nie aż tak dałoby się to uogólnić, że całe polskie ziemiaństwo w Galicji Wschodniej kierowało oczy ku Rosji. Narodowi demokraci rzeczywiście mieli silniejsze wpływy w Galicji Wschodniej niż w Krakowie, gdzie dominowali konserwatyści krakowscy, wciąż jeszcze to postańczykowskie środowisko zwłaszcza wśród profesury Uniwersytetu Jagiellońskiego. No ale obok konserwatystów także socjaliści byli tutaj bardzo mocni. PPS to niepodległościowe na czele z Ignacym Daszyńskim, zdecydowanym zwolennikiem konsekwentnej walki socjalistów o niepodległość Polski. Ale przede wszystkim jednak, i to jest chyba najważniejszy efekt zmiany systemu wyborczego na całkowicie demokratyczny, wyjąwszy nie, oczywiście niedostępność wyborów dla kobiet, bo to dopiero niepodległa Polska przyniesie kobietom. Ale ta daleko posunięta demokratyzacja systemu wyborczego w Galicji, o której wspomniała pani redaktor, miała ten skutek, że uczyniła z ruchu ludowego, ruchu chłopskiego, najważniejszy, najbardziej masowy, ruch o szybko rosnącym znaczeniu politycznym, no bo teraz chłopi już nie byli ograniczeni powiedziałbym do tego, żeby wspierać tylko lokalnego właściciela ziemskiego, ale mogli wybierać siebie, to wybierać w dużych ilościach do Parlamentu Austriackiego czy do Sejmu Galicyjskiego stali się potęgą i basta, jak głosiła ta legenda młodopolska zapisana w Weselu Wyspiańskiego odzwierciedlająca przecież między innymi także i tą rosnącą rolę chłopa i wynikającą stąd chłopomanie wśród inteligentów miejskich, którzy chcieli w jakiś sposób zbliżyć się do tej nowej potęgi, bez której nie rozstrzygnie się rozpolski. I to właśnie powodowało, że także komendant, jak nazywano coraz częściej Piłsudskiego, komendant główny Związku Walki Czynnej, będzie starał się zabiegać o tych chłopskich także współpracowników programu niepodległościowego i nie będzie to wcale łatwe, bo ci, których pozyska z Polskiego stronictwa Ludowego, będą mieli wewnętrzną opozycję w ruchu ludowym, opozycję, która po prostu będzie dbała o to, by nie dać się podporządkować nikomu, nawet Piłsudskiemu. Stąd właśnie wyniknie fronda, która doprowadzi do założenia Polskiego stronictwa Ludowego Piast, PSL Piast w lutym 2014 roku, przeciwko polityce prowadzonej przez lidera PSL Jana Stapińskiego, blisko związanego właśnie z inicjatywą Piłsudskiego, ale także oskarżonego o malwersacje finansowe, to Piastowcy przejmą więcej chyba głosów chłopskich w zachodniej Galicji, w zachodniej Małopolsce, a głównym, coraz bardziej wyraźnie wyrastającym na lidera, przedstawicielem tej partii będzie Wincenty Witos. To była bardzo ważna zmiana, zmiana, która także miała swój wymiar paramilitarny, bo powstawały przecież nie tylko formacje zbrojne czy paramilitarne związane z inicjatywą Piłsudskiego, ale również reprezentujące orientację narodowo-demokratyczną drużyny Bartoszowe także od 1908 roku. Pierwszymi założycielami byli studenci lwowskich uczelni, ale zasadniczym celem było pociągnięcie młodzieży chłopskiej. I drużyny bartoszowe skupią blisko tysięcy ochotników do 1914 roku. Wśród nich będą w przyszłości także znani generałowie jak Bronisław Prugar-Ketling, Roman Abraham czy Bernard. Mont Czesław Mączyński, a więc Piłsudski nie był sam na tej scenie politycznej Galicji i demokratyzacja systemu wyborczego, wzrost znaczenia partii chłopskich w pewnym sensie komplikował ten obraz. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Mówi pan profesor o wielu kierunkach działania przedstawicieli orientacji proaustriackiej. Wspomniał pan o drużynach bartoszowych, które reprezentowały opcję narodowo-demokratyczną w Galicji, ale taka aktywność na rzecz tej wielokierunkowości nie jest zauważalna u Romana Dmowskiego. Jest on raczej ideologiem niż kreującym. Konkretne działania organizacyjne. Do niego przylgnęło takie określenie, że był rusofilem. Wspomnieliśmy już o jego pracy, w której wyłożył tę całą kalkulację antyniemiecką, Niemcy, Rosja i kwestia Polska i wynikające z tej kalkulacji założenie, że skoro Niemcy są głównym zagrożeniem, no to trzeba oprzeć się przynajmniej tymczasowo na Rosji. Roman Dmowski nie ukrywał, że Rosją gardzi. Nie był zafascynowany w najmniejszym stopniu kulturą rosyjską. To jest ciekawa rzecz, że w odróżnieniu od wielu przedstawicieli np. polskiej lewicy, którzy fascynowali się przecież niezwykle efektownym rozwojem rosyjskiej kultury srebrnego wieku, czyli przełomu XIX i XX wieku, Dmowski był jakby na to impregnowany. Znał sześć czy siedem języków, bardzo dobrze język rosyjski nie był wcale specjalnie jego ulubionym językiem i uważał po prostu, że to właśnie słabość Rosji, nie atrakcyjność jej kultury, jak wierzył, chyba mylnie, bo jednak kultura rosyjska dla wielu wtedy, nie tylko zresztą przedstawicieli lewicy, ale także w ogóle kół inteligenckich w Imperium Rosyjskim była atrakcyjna. Niech świadectwem tego będzie fascynacja Rosją młodych braci Mackiewiczów, Stanisława i Józefa, wybitnych pisarzy, a gdy idzie o Stanisława Mackiewicza, także w pewnym sensie polityków już w XX wieku. Wracając jednakże do Dmowskiego, otóż on nie wybierał Rosji z miłości do niej, nie wybierał rosyjskiej kultury, tylko wybierał państwo, które stanowiło dla niego tymczasową gwarancję przed opanowaniem całej Europy Wschodniej przez Niemcy. Stąd właśnie wynikały przedsięwzięcia działania Dmowskiego, które kosztowały go wiele w jego pracy organizacyjnej w zaborze rosyjskim, no bo tam nastawienie przeciwko Niemcom niekoniecznie przekonywało wszystkich, że to jest wybór słuszny, skoro na miejscu wraca bardzo despotyczna władza rosyjska, Przypomnijmy, że po rewolucji 1905 roku w polityce wewnętrznej w Imperium Rosyjskim następuje bardzo ostry zwrot ku przykręcaniu śruby, przepraszam za ten kolokwializm, przykręcaniu tej śruby także gdy idzie o ambicje Polaków, a więc wycofywano się z ustępstw, które przyznano tymczasowo Polsce w poprzednich latach, latach rewolucji. I dokonywano takich ruchów wręcz otwarcie prowokujących, powiedziałbym, Polaków, jak włączenie hełmszczyzny do guberni wewnątrz rosyjskich i wyłączenie tejże Hełmszczyzny ze składu Królestwa Polskiego. Ta akcja przeprowadzona w 1912 roku była no, jakby świadomą prowokacją pod adresem Polaków. Zabieramy wam nawet z tego małego okrawka ziemi, którą nazywalcie tradycyjnie Królestwem Polskim, ten kawałek, który wydaje nam się powinien zostać w 100% zrusyfikowany. To jest gubernie hełmską. Przypomnijmy, mieszkało tam około 760 tysięcy ludzi, z czego zdecydowana większość to byli ludzie mówiący po polsku. 450, 460 tysięcy. No, budziło to oczywiście olbrzymie oburzenie polskiej opinii publicznej i utrudniało pracę dmowskiemu nad urabianiem opinii w takim duchu, byśmy no nie reagowali na te kolejne prowokacje władz rosyjskich, bo w końcu przyjdzie wojna Rosji z Niemcami i wtedy Rosjanie będą musieli jednak spojrzeć na Polaków, tych Polaków, którzy nie będą jakiegoś nowego powstania przeciwko nim organizowali, będą musiały władze rosyjskie spojrzeć na Polaków jako na potencjalnych słowiańskich sojuszników przeciwko germańskiemu najeźdźcy. I w tym duchu Dmowski próbował zresztą występować bardzo nieudolnie, bardzo nieszczęśliwie, na Zjeździe Słowiańskim w 908 roku w Pradze, gdzie no jego, powiedziałbym takie dość przykre deklaracje lojalności wobec ruchu Pan Słowiańskiego przez Rosję reprezentowanego nie spotkały się z żadnym wyraźnym przyjęciem pozytywnym ze strony panslawistów rosyjskich, bo ci myśleli o Polsce wyłącznie jako o Judaszu słowiańszczyzny, czyli zdrajcy wspólnej sprawy słowiańskiej, bo Polska zawsze i tak jest podejrzana o to, że będzie spiskowała przeciw Rosji. Krótko mówiąc, rosyjscy partnerzy nie ufali Dmowskiemu i to niewątpliwie osłabiało jego akcję. Ale upór, z jakim próbował realizować swoją misję uspokajania, można tak powiedzieć, nastroju w społeczeństwie polskim w kongresówce i reprezentowania sprawy polskiej nawet w najtrudniejszych warunkach wobec władz rosyjskich, legalnych w drugiej, trzeciej dumie, w czwartej mu się to nie udało z powodów, o których będziemy mówili za tydzień, kiedy będziemy omawiali stosunki polsko-żydowskie, no i narodziny tego nowego, jeśli można tak powiedzieć, rozdziału w historii antysemityzmu czy konfliktu polsko-żydowskiego, jaki zacznie się wraz z niewybraniem Dmowskiego do czwartej dumy w 1912 roku z powodu głosów żydowskich. Ale aż do 912 roku to Dmowski niewątpliwie kierował tą oficjalną polityką polską w parlamencie rosyjskim, a i potem nieformalnie, choć nie będzie go w dumie, będzie wpływał na tę szczupłą, ale aktywną reprezentację polską w parlamencie, by pokazywać światu, no, zwłaszcza zachodnim partnerom Rosji na progu zbliżającej się wojny, że jest ten głos Polski i ten głos Polski lojalny wobec Rosji może być ważny w przebiegu całej wojny. Trudne zadanie miał Roman Dmowski przekonać Polaków do wyboru Rosji w walce o niepodległość Rosji, która stłumiła krwawo tyle polskich powstań. Miał też trudne zadanie przekonać Rosjan do tego, że Polacy no, są godni tego, by mieć swoje państwo. Zdaniem Dmowskiego w wypadku zwycięstwa Rosji w pierwszej wojnie światowej mogłoby dojść do zjednoczenia ziem polskich, które Rosja odbierze Niemcom i Austriakom. Zjednoczy je. No i Dmowski uważał, że Rosja nie będzie w stanie sprostać konkurencji cywilizacyjnej ze strony 20 milionów Polaków i będzie zmuszona przyznać Polakom prawa polityczne. A w krótkiej lub dłuższej perspektywie dać Polakom niepodległość. Czy to była dobra kalkulacja no nigdy nie uzyskamy ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, bo taki scenariusz się nie ziścił, to znaczy Rosja nie zjednoczyła ziem polskich w wyniku I wojny światowej, chociaż miała takie plany. Tyle tylko, że no, wiemy, że takie plany w szczegółach jednak różniły się wyraźnie od pomysłu Dmowskiego, bo Minister Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego, Sazonow, projektował nawet mapy utworzenia takiego autonomicznego państewka polskiego, czy w każdym razie części Imperium Rosyjskiego, gdzie polskość będzie uznana i legalna, tyle, że była to polskość nie dwudziestomilionowa, tylko polskość przesunięta dalej na zachód, a więc bez guberni Chełmskiej, rzecz jasna, bez wszystkich ziem trzech pierwszych zaborów dokonanych przez Rosję jeszcze w XVIII wieku. Za to polskość przesunięta nad Odrę, do Wrocławia, w kierunku Szczecina. Polskość w granicach przypominających bardzo granice Perelu, granice, jakie zostaną narzucone Polsce po II wojnie światowej przez Stalina. Tyle tylko, że oczywiście na wschód od tej linii Bugu którą traktował sazonowi władze rosyjskie za nienaruszalną, nie byłoby miejsca dla żadnej polskości. Tam żadnych Polaków być nie powinno. Od tego żaden przedstawiciel władz rosyjskich, ani nawet liberalnej opozycji rosyjskiej, nie odstępował w owym czasie, a więc plan Dmowskiego mógłby się zrealizować chyba tylko, powiedziałbym, po trupie władzy rosyjskiej. I to lepiej rozumiał Piłsudski z kolei. Nie jest tak, moim przynajmniej zdaniem, że Jeden z tych wielkich antagonistów polskiej sceny politycznej XX wieku miał stuprocentową rację. Nie, rzadko tak bywa, by ktoś miał 100% racji przez całe życie i obaj w niejednym się mylili. Tyle tylko, że ich pomyłki kalkulacyjne w jakiś sposób się niwelowały. I razem ich programy w istocie się uzupełniały. Tam, gdzie mylił się Dmowski, tam rację miał Piłsudski. Tam, gdzie Piłsudski nie miał racji, zbyt pospiesznie starał się zrealizować pewien plan, tam z kolei ostrożne działania Dmowskiego przygotowujące dyplomatyczne Rozwiązanie sprawy polskiej z udziałem Paryża i Londynu okaże się ważne, okaże się pomocne dla sprawy polskiej i tak jest właśnie również w tej sprawie. Tudmowski niewątpliwie przeceniał możliwości pogodzenia się oficjalnej Rosji z programem silnej Polski, niezależnej Polski. Na to zgody elit rosyjskich nie było. Przekonał się o tym przedmowskim, 100 lat przedmowskim książę Jerzy Czartoryski, który przecież miał taki sam program jako minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego od 1804 roku, przewidując także pełną konfrontację Rosji z Niemcami. No, wiadomo jak skończył się ten plan. Zgodą Cara Aleksandra I z Królem Pruskim. Rosja zawsze mając do wyboru. Zgodę z Polską i możliwość porozumienia z Niemcami, może wybrać porozumienie z silniejszym, z którym już nieraz dzieliła Europę Wschodnią. To była nauczka, którą dostał Czartoryski w 1806 roku, 5 i to jest nauczka, którą orientacja Dmowskiego otrzyma 23 sierpnia 1939 roku w pakcie Ribbentrop-Mołotów. Ale to już będzie kilka miesięcy po śmierci samego Romana Dmowskiego. Wielu historyków, panie profesorze, podkreśla, że Piłsudski, Dmowski, uzupełniający się antagoniści, to bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, że zaistnieli obaj w życiu politycznym na początku XX wieku. Szczęśliwy zbieg okoliczności z perspektywy 1918 roku. Tak, właśnie w tym kierunku idzie moja interpretacja, próba odczytania skutków działań obu tych polityków i programów, które skupiły wokół nich bardzo wielu wybitnych ludzi po obu stronach tej wewnątrzpolskiej politycznej barykady. Bo przecież to nie sam Dmowski i nie sam Piłsudski, ale no jednak setki bardzo wybitnych postaci życia politycznego i kulturalnego Polski po stronie Piłsudskiego. To oczywiście szybko tworząca się i doskonale zorganizowana propaganda towarzysząca ruchowi Strzeleckiemu. Sławiąca ten szary mundur, Maciejówkę, siwy strzelca strój, przygotowanie do walki, w której na stos rzucą swój los ochotnicy tej walki o niepodległość, idący za Piłsudskim. No ale po stronie Dmowskiego to także przecież będą wybitne postaci polskiego życia, nie tylko politycznego, ale kulturalnego, które będą wspierały ten program narodowy. Choćby przez pewien czas Żeromski, potem Rejmont, bardzo blisko towarzyszący inicjatywom politycznym Dmowskiego, właściwie do końca swego życia. Ignacy Jan Paderewski. Ignacy Jan Paderewski zajmuje miejsce także niezwykle ważne, bo pośrednie. Oczywiście bliżej mu pod wieloma względami do Dmowskiego. Tak. Także ze względu na orientację antyniemiecką, bo dla Paderewskiego to było jasne, że głównym zagrożeniem dla Polski są Niemcy dlatego występuje przecież jako główny mówca, Dmowski jest tam jednym z mówców obok niego także, na wielkiej uroczystości z okazji 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem w Krakowie, kiedy odsłonięto pomnik grunwaldzki na placu Matejki, naprzeciwko Barbakanu. To właśnie Paderewski jest fundatorem tego pomnika, to on no, w pewnym sensie można by tu także Sienkiewicza wymienić, który także tę samą orientację antyniemiecką reprezentował. Nie to, że był bardzo blisko Odmowskiego, ale na pewno nie uważał Rosji za główne zagrożenie, tylko Niemcy. To właśnie razem tworzyło tę sytuację, w której Niezależnie od ścisłej obediencji, czyli posłuszeństwa partyjnego, Dmowskiemu czy Piłsudskiemu, no cała elita kulturalna polska współdziałała w jednym kierunku, ożywiać ducha narodowego i natchnąć go przede wszystkim przekonaniem o tym, że jest, no jak to najpiękniej chyba Konrad w Wyzwoleniu Wyspiańskiego mówił, jest siła w tym narodzie, wola odzyskania niepodległości, którą trzeba tylko umiejętnie budzić tę siłę, by ona ostatecznie doprowadziła do przywrócenia Polski na mapie. Paderewski, jak już powiedziałem wobec Pani pytania, zajmuje miejsce w pewnym sensie pośrednie, dlatego, że choć bliżej mu do programu Dmowskiego, to jednak nigdy nie jest tylko funkcjonariuszem czy podwładnym programu politycznego Pana Romana. Jego olbrzymi, jego, czyli Paderewskiego, olbrzymi, wyjątkowy właściwie w skali światowej autorytet artysty, o poziomie popularności no, i rozpoznawalności jak, no nie wiem, dzisiaj Lady Gaga, czy jakieś największe gwiazdy popkultury, taki był poziom zachwytów masowych nad Ignacym Janem Paderewskim na progu XX wieku w skali świata zachodniego przynajmniej, wykorzystywał tę pozycję do tego, by po prostu przypominać o niewygasłym prawie Polski do niepodległości, o niewygasłym znaczeniu polskiej kultury, tak jak obok niego robił to właśnie Sienkiewicz, korzystając z kolei ze swojego autorytetu laureata Literackiej Nagrody Nobla i chyba najpopularniejszego pisarza na świecie w tych latach. Wobec tego, co pan profesor powiedział, czy egzotyczną na początku XX wieku należy uznać tę orientację antyniepodległościową, związaną z lewicą komunistyczną, socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy, z Feliksem Dzierżyńskim, Julianem Marklewskim i Różą Luksemburg. Oni związali się dość szybko z rosyjskimi bolszewikami. Egzotyczna to orientacja? No, egzotyczna z punktu widzenia tych, którzy uważają program niepodległości Polski za oczywisty, ale bynajmniej nie wszyscy uważali ten cel w roku 1908, 1910, 12 czy 14 za oczywisty, nie tylko ze względu na wątpliwości co do tego, czy można osiągnąć ten cel, czy starczy sił, ale właśnie z powodów, które dobrze reprezentują wspomniani przez panią redaktor przywódcy SDKPL, Dzierżyński, Marchlewski, Róża, Luksemburg. Oni nie chcieli niepodległości Polski, dlatego że uważali ją za zawadę na drodze do realizacji ideologii, która była im najbliższa, ideologii komunistycznej. Program narodowy jest przeszkodą, tożsamość narodowa jest tutaj hamulcem na drodze do rozwiązania tego zasadniczego konfliktu, konfliktu klasowego, który opisał Marks, a który teraz, no właśnie, trwał spór wtedy. Na początku XX wieku albo Lenin, albo Róża Luksemburg najlepiej rozumieją i potrafią doprowadzić do finału tę marksistowską czy marksowską po prostu wizję końca historii poprzez rewolucję powszechną. Ten spór wewnętrzny między Różą Luksemburg a Leninem nie miał w istocie żadnego znaczenia dla sprawy polskiej. Lenin ze względów taktycznych nawet gotów był na większe ustępstwa wobec kwestii narodowej. Oczywiście wyłącznie taktycznie, instrumentalnie chciał traktować tę sprawę. Natomiast Róża Luksemburg bardzo konsekwentnie wypowiadała się przeciwko jakimkolwiek ustępstwom na rzecz sprawy niepodległości. Polski, czy innych krajów, które mogłyby osłabić swoimi odśrodkowymi niejako tendencjami spoistość ruchu komunistycznego. Róża Luksemburg nie to, żeby nienawidziła kultury polskiej, bo była wychowana w jej duchu, jej rodzina w pewnym sensie odsunęła się od niej zasymilowanych Żydów z Zamościa, odsunęła się od niej właśnie ze względu na jej wybór antypolskiej ideologii. Sama Róża Luksemburg podziwiała tradycję polskiej kultury, romantycznej Mickiewicza wielbiła, ale właśnie z powodów ideologicznych uważała, że trzeba całkowicie odłożyć te kulturalne sentymenty. Rewolucja jest najważniejsza i w rewolucji trzeba działać albo z potężnym proletariatem niemieckim, albo z potężnym proletariatem, w każdym razie szybko rosnącym znaczeniem proletariatu rosyjskiego, ogólnoimperialnego ruchu robotniczego w Rosji. To właśnie spojrzenie imperialistyczne, bo w istocie i Lenin, i Róża Luksemburg reprezentowali punkt widzenia imperiów, wielkich imperiów. Liczy się tylko siła, wielkie imperia, a więc te mniejsze narody, które mogą chwilowo oczywiście rozbić carat, bo to był cel przecież Lenina taktyczny, jeśli będą chciały realizować swoje programy narodowe, no to przeszkodzą temu, co może zrealizować tylko wielka siła, wielka siła Rosji, rosyjskiego proletariatu ruchu robotniczego, albo wielka siła Niemiec, niemieckiego ruchu robotniczego, a najlepiej obie te siły razem. I to właśnie ta stara wizja współpracy rosyjsko-niemieckiej, geopolitycznej, która zniszczyła kiedyś Rzeczpospolitą, znów odżywała na progu XX wieku w postaci tego, co pani redaktor nazwała egzotyczną wizją antypolską, antynarodową a wywodziła się ona z przekonania, że liczy się w walce o zmianę, o nowe oblicze świata, tylko ta siła, którą dać może no, na kontynencie europejskim połączenie dwóch największych potęg. Nie cesarza Wilhelma II i cara Mikołaja II, ale robotnika niemieckiego i robotnika rosyjskiego. A robotnik Polski ma do wyboru zjednoczyć się z jednym albo z drugim de facto razem z Berlinem i z Moskwą ruszyć